recenzji klasyki literackiej. Dzisiaj na warsztat biorę powieść Planeta Małp. Planeta Małp. Przełożyli z francuskiego Krystyna i Krzysztof Pruscy. Czyta Henryk Pijanowski. Wydawnictwo Iskry Warszawa 1980 rok. Nagranie zakładu wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych. Warszawa, rok 1983. Ja bardzo lubię planetę Małp. Niemal w każdej jej postaci. Na chwilę obecną powstało osiem kinowych filmów Pięć z nich wchodzi w skład pierwszej serii z lat 60. i 70. i w większości to są niezłe filmy. No ale ja ten temat, ten temat może, może kiedyś jeszcze rozwinę. Dwa ostatnie to jest nowa seria. Nowa seria z drugiej dekady XXI wieku. I to też są bardzo dobre filmy, choć tak jak pierwsza ekranizacja ma jeszcze coś tam wspólnego z oryginałem, tak te nowe to już jest zupełna dowolność i wariacja na dany temat. W 2001 roku powstał jeszcze film Tima Bartona, który nie miał okazji przerodzić się w dłuższą serię. Ja widziałem go tylko raz, no i niewiele z niego pamiętam, a już na pewno nie pamiętam swojego wyrobionego zdania co do jakości tego filmu. Także może też kiedyś wrócę do tematu. W latach 70. powstał też 13-odcinkowy serial, którego ja nie widziałem, a który został potem przerobiony, przemontowany w 5 filmów telewizyjnych, czyli patrząc na same filmy mamy już ich 13. No i już same filmy, nieważne czy potraktujemy to jako zbiór filmów, czy filmów i serialu, już same filmy dają nam dość duże uniwersum. Do tego dochodzi masa komiksów, gadżety, a ostatecznie też crossovery ze znanymi markami, co już dobitnie potwierdza, że Planeta Małp stała się ikoną. A wszystko to zaczęło się od malutkiej książki. Powieści science fiction z 1963 roku autorstwa francuskiego pisarza Pierre Boulle, który zasłynął wydaniem w 1952 roku i również przerobionej na y, głośny film książki pod tytułem Most na rzece Kwaj", A mówię, że jest to krótka książeczka, ponieważ y, ja słuchałem wersji audio całkiem niezłej wersji audio, czytanej przez Henryka Pijanowskiego. Oczywiście całkiem niezłej, jak na standardy książek audio nagrywanych w latach 80. No i wersja audio Planety Małp trwa 5,5 godziny. Jest to zatem książeczka, z którą możemy bez problemu zapoznać się podczas jednego wieczoru. I ja dzisiaj postaram się powiedzieć kilka zdania o, o, o tej książce ale będę mówił odwołując się często do filmów. Bo myślę, że przeciętny odbiorca, jeśli w ogóle zna tę historię, pomimo jej ogromnej franczyzy, o czym już wspomniałem, to, no to taki przeciętny odbiorca kojarzy ją albo z najnowszych filmów, albo ewentualnie z klasycznej ekranizacji lub całej serii. Wydaje mi się, że sama książka nie należy do takich tytułów powszechnie znanych. Także dzisiejszy monolog będzie dość mocno wypunktowywał różnicę pomiędzy planetą małp kojarzoną przez większość ludzi, a jej oryginalną wersją. No i będę jednak rozmawiał o tej książce trochę spoilerując. No, ciężko mówić o niej inaczej. Bo ta książka pod płaszczykiem całej tej fantastycznej historii stanowi tak naprawdę zbiór przemyśleń. Zbiór przemyśleń i tez na temat ludzkiej natury. I, I to tak naprawdę to jest wszystko, co mogę powiedzieć bez szczegółów. To jest przerażająca wizja świata i jedno wielkie odniesienie do nas, do naszych przekonań, do religii, wierzeń i do przeświadczenia na temat wyższości rasy ludzkiej. Na prostej zasadzie odwrócenia ról. Stawiamy się w innej sytuacji i powtarzamy te same przeświadczenia, te same wierzenia i stawiamy takie same pytania. No i to tyle w temacie bez wchodzenia w szczegóły. Bardzo dobra książka, polecam, a nieco bardziej szczegółowo wygląda to tak. Narratorem książki jest dziennikarz Ulises Meru. Książka jest napisana w formie dziennika będącego relacją z wydarzeń na planecie małp. Pewna para podróżuje jachtem w kosmosie, kiedy nagle w przestrzeni kosmicznej widzi dryfującą butelkę, którą łapie na siatkę, co brzmi oczywiście zabawnie, ale po pierwsze autor... I tak, dość ciekawie, jak na tamte lata oddał wizję podróży kosmicznej, a po drugie, zapewniam, że ta książka nie jest zabawna. Yy, ta nasza para odnajduje w butelce zapiski Ulisesa i zaczyna wraz z nami yy, ich lekturę. I tutaj cały początek opowieści jest dość zbieżny z pierwszą filmową adaptacją. Dowiadujemy się, że dwójka ziemian, czyli Ulises i profesor, podczas swojej podróży trafiła na Sororę, planetę w układzie Betelgezy, na której panują warunki zbliżone do ziemskich, jednak dominującym gatunkiem na tej planecie są małpy. Zaś ludzie są tylko w miarę inteligentnymi zwierzętami, odpowiednikami ziemskich małp. Przybysze są traktowani nieufnie przez tutejszych ludzi, ponieważ zachowują się inaczej, no, ludzie niszczą im cały sprzęt, cały ich dobytek oraz ich lądownik, a wkrótce wszyscy zostają złapani w nagonce zorganizowanej przez goryle i trafiają do klatek. I tutaj książka zaczyna iść swoim własnym torem. Przy czym ja nie twierdzę, że książka jest super a film, nie, albo odwrotnie. Nie będę tutaj wygłaszał takiej jednoznacznej opinii, które medium, za pośrednictwem którego medium zaprezentowano nam lepszą historię. Obie wersje są świetne, ale obie są bardzo mocno inne. Pomimo punktów zbieżnych, one mają zupełnie inny rytm i trochę inny wydźwięk. Filmy są raczej przygodowe. Oczywiście z cięższym klimatem, z bardzo nieprzyjemnym tematem. Stawiają wiele pytań na temat ludzkiej natury. Są często poważne, miejscami wręcz przerażające i mocne, ale jednak no, to są akcyjniaki, to są przygodówki. Szczególnie ta nowa seria, która z książką nie ma już chyba nic wspólnego. W książce bohaterowie zostają pojmani... I od tej chwili cały proces postępuje bardzo powoli. Etapami, krok po kroku. Nie pada tutaj to bardzo znane filmowe zdanie. Take off me, damn dirty które na taśmie filmowej na ekranie sprawdza się doskonale, no, na ekranie to była petarda, to był pocisk, zszokowana reakcja małp. Książka ma zupełnie inne tempo i kładzie nacisk na może nie tyle coś innego, no bo to wszystko było też poruszane przynajmniej w pierwszej ekranizacji. W książce jest to natomiast sednem. Książka stanowi zbiór socjologicznych obserwacji. Porusza takie tematy jak Kościół, Bóg, dusza, hipokryzja, rasizm, no, czy ogólnie ludzka natura. Bohaterowie trafiają do świata kompletnie innego, który jest jednocześnie no, w zasadzie taki sam jak nasz. Na zasadzie prostego obrócenia ról. W każdym aspekcie. Nie tylko na takiej zasadzie, że teraz my jesteśmy panami, a wy istotami niższego sortu i my biegamy z kijami i, i, i mieszkamy w chatach ze słomy, a wy siedzicie w klatkach i, i robicie aa To jest świat niemal na tym samym etapie rozwoju co nasz. Cofnięto o kilka dekad. Małpy nie mówią w języku angielskim, tylko mają swój własny język, więc wszelkie próby Ulisesa, y, formułującego złożone zdania i wygłaszającego przemówienia, traktowane są przed nich właśnie na zasadzie UUAA. <grych> Gdy Ulises wykonuje jakieś zadanie, będące testem, y, mające wykazać to, że zwierzęta są w stanie nauczyć się powtarzalności. Są w stanie reagować y, niczym na gwizdek Pawłowa. Y, jeśli usłyszą go wystarczająco dużo razy, no, są w stanie odkryć, że nie wiem przyciśnięcie czerwonego przycisku razi ich prądem, a zielony otwiera pudełko z karmą czy tam z ciasteczkiem. No i gdy Ulises robi takie zadania za pierwszym podejściem, to jasne, jest to dość zaskakujące, ale, ale nie szokujące dla małp. Odzwykły wyjątek, przypadek, masz tu jeszcze jedno ciasteczko, dobry człowiek. Już to jest naprawdę bardzo poniżające dla człowieka, bardzo poniżające dla naukowca. A co ciekawe, tak jak Ulises brnie z uporem maniaka w próbach przekonania małp, że jest istotą inteligentną, tak jego towarzysz podróży, no... Teoretycznie dużo inteligentniejszy człowiek, dużo wyższy w rankingu, uznany na ziemi wielki profesor, bardzo szybko poddaje się tej sytuacji i zaczyna dziczeć. I to też jest yy, ciekawe rozwiązanie, bo przypominam, że w filmie małpy posuwały się do trepanacji, by utemperować buntowników. Książka już w tym momencie stawia dość niebezpieczne pytanie, czy gdyby gdzieś tam na etapie naszej historii i naszej ewolucji sprawy potoczyły się innym torem, to czy faktycznie nie mogłoby dojść do odwrócenia ról? Yy, I teraz wystarczy tak naprawdę chwila wśród dzikich ludzi, gdy ludzie znów zaczynają się cofać, znów zaczynają dziczeć. Małpy zestawiają w klatkach ludzi parami i obserwują ich rytuały godowe. Ulises odmawia brania udziału w tym yy, yy, mocno upokarzającym yy, procederze, jego partnerka nie rozumie tego, no jego partnerka jest tym odpowiednikiem zwierzęcia. Inni dzicy ludzie nie rozumieją tego i odwracają się od tej pary. Ale jednocześnie Ulises zaczyna czuć coś do swojej partnerki i nie chce, by trafiła ona do innej klatki. I mamy tutaj cholernie poważny problem moralny, bo... Pomijając już całkowicie odbycie stosunku przy świadkach robiących notatki, dyskutujących, żartujących, wyciągających wnioski, yy, to Ulises jest człowiekiem, więc powinien kochać się z innym człowiekiem. Ale na tej planecie ludzie są odpowiednikami małp. Wyglądają jak ludzie, ale zachowują się jak małpy, więc ewentualny seks z takim człowiekiem stałby no, mocno w sprzeczności z ludzką naturą. Jednak ewentualny związek z małpą to też problem, bo choć małpy pełnią tutaj rolę ludzi, no to jednak są to małpy. Fizycznie inny gatunek, intelektualnie ten sam gatunek. Natomiast w przypadku ludzi fizycznie ten sam, intelektualnie inny. I tego typu problemy wałkuje autor powieści i przed takimi dylematami stawia swoich bohaterów. Ulises tygodniami uczy się małpiego języka, z małpich książek i dopiero podczas małpiej konferencji naukowej Szokuje zebranych, nie wykrzykując jakieś groźby, tylko przemawiając do nich w małpim języku. Płynnie, czysto, inteligentnie. Nie na zasadzie wydłukania kilku wyuczonych słów, a od tej pory prowadzi z nimi dyskusję na każdy temat, jak człowiek z człowiekiem, czy też jak w tamtych realiach, jak małpa z małpą. I choć tutaj wkraczamy na kolejny etap książki, to nie zmienia się jej wydźwięk, a... A jedynie może skala problemu. Skala problemu powiększa się, bo teraz dochodzimy do sedna. Kim jest małpa? Kim jest człowiek? Czy gdyby w naszym świecie, w naszym, na naszej ziemi nagle ujawniono małpę dorównującą człowiekowi pod każdym względem, no to czy nagle uznalibyśmy ją za równą sobie? Eee, a co z wiarą w Boga, który stworzył ludzi na obraz swego podobieństwa? A co z duszą, czyli czymś przeznaczonym tylko dla człowieka, odpowiednio tam, tylko dla małpy? Według mieszkańców Sorory tylko małpy mają duszę. Żadna inna istota, nie wiadomo jaką inteligencją by się wykazała, nie ma duszy, nie jest wybrańcem, nie została wybrana przez Boga. Ulises może być uznany za równego kompana do rozmowy, może zostać ubrany jak małpa i zamieszkać w małpim domu, ale według małp jest nadal tylko zwierzęciem, jest nadal tylko człowiekiem. Wyjątkiem, anomalią, bluźnierstwem. A do tego jest przypadkiem niebezpiecznym, bo jeśli jest jeden, no to mogą być dwa. Jeśli będą dwa, to może cały gatunek zacząć zmieniać się, zacząć ewoluować w tę stronę, co rysuje dość niepewną przyszłość dla aktualnego, dominującego gatunku. A co jeśli nie tylko przyszłością trzeba się martwić, a także przeszłością? W książce pada teza, która przez małpy jest odbierana jako zniewagan, policzek, obraza obraza nie tylko samych małp, no, ale każdej świętości. Teza, która brzmi, że kiedyś tam na jakimś etapie małpy i ludzie byli na równi, albo nawet, że ludzie byli tym wyższym gatunkiem, a małpy niższym, a na skutek jakichś tam wydarzeń to się zamieniło. W naszym świecie oczywiście istnieje podobna teza i to ludzie rozwinęli się z małp, a małpy zatrzymały się na pewnym etapie. Natomiast na Sororze istnieje teza, że doszło do odwrotnej sytuacji, ale jest to teza nieakceptowalna przez, przez mieszkańców. Obecność Ulisesa staje się dla małp niewygodna, no bo jego istnienie na nowo podaje w wątpliwość te dotychczasowe teorie mówiące o samoistnym wyelu wyeluowaniu rozumnych małp. A sytuacja robi się jeszcze niebezpieczniejsza, gdy podczas wykopalisk w osiedlu sprzed 10 tysięcy lat odnaleziona zostaje ludzka lalka, co jest ostatecznym dowodem, że to człowiek dawniej dominował na sororze ale wskutek jakichś wydarzeń jego rozwój cofnął się. Kiedy Ulissesowi rodzi się syn, no to nastroje wśród małp robią się tak wrogie, że główny bohater musi uciekać z sorory z powrotem na ziemię. I tutaj dochodzimy do końcówki, a książka nie serwuje nam charakterystycznego finału ze Statuą Wolności, znanego z filmu, ale jej sens, sens tej sceny jest zachowany. Na ekranie to działało doskonale. Było ciężkie, dołujące, miażdżące w końcówce. Książka natomiast cała jest utrzymana w takim tonie, a sama końcówka, choć jest skonstruowana trochę inaczej, to też ma mocno zaskakiwać i ma mieć bardzo podobny wydźwięk. Ma także szokować. Czy obecnie ona zaskakuje? No raczej nie. Szczególnie, że autor już wcześniej rzuca tropy i trochę na nią naprowadza. Tak czy inaczej, jest to bardzo dobry finał, a cała książka jest naprawdę godna polecenia. Szczególnie, że jest to tak krótka powieść, z którą można bardzo przyjemnie zapoznać się w wersji mówionej. Ode mnie to by było na dzisiaj wszystko. Może kiedyś powrócę do tematu i przyjrzę się kolejnym filmom, ale póki co nie planuję znów zamykać się w jednym temacie, jak to mam w zwyczaju. Trzymajcie się ciepło.